Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia jest 16-28 kwietnia. Andrzej Poczowód jest na wolności. Serwis Trójki Krzysztof Zyblewski. Andrzej Poczobut zostanie zaproszony do Sejmu, dowiedziało się Polskie Radio. Dziś został zwolniony z więzienia na Białorusi. To dzień, w którym wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć sukcesu, mówi szef polskiej dyplomacji. Amerykański negocjator ujawnia, że w sprawę zaangażowani był, zaangażowane były polskie władze. Zwolniony z białoruskiego aresztu Andrzej Poczobut zostanie zaproszony do Sejmu. Dowiedziało się nieoficjalnie polskie radio. Posłowie będą chcieli w specjalny sposób podziękować mu za jego działalność. Pierwszy możliwy termin, jaki usłyszał nasz reporter Michał Fabisiak od przedstawiciela prezydium Sejmu, to przyszłe posiedzenie. Wicepremier Radosław Sikorski podkreśla, że sprawa uwolnienia dziennikarza i polskiego działacza na Białorusi zjednoczyła wszystkie siły polityczne w kraju. Szef msz Radosław Sikorski podkreśla, że to dzień, w którym wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć z sukcesu. Andrzej Poczobut nie jest jedynym zwolnionym Polakiem, ale wszyscy wiemy, że jest symbolem przywiązania do polskości, a także wolności mediów i dziennikarzy. Jest to dowód na jedność i sprawczość polskich instytucji w obronie przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi. Te sprawy są w sferze zainteresowania wszystkich sił politycznych w Polsce, Specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Białoruś, John Cole, mówi o zaangażowaniu polskich władz w uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Polski prezydent i prezydent Trump byli wspólnie bardzo zaangażowani w załatwienie tej sprawy. Prezydent Trump wiele razy powtarzał mi przy wielu okazjach, że Polacy są naszymi przyjaciółmi. Dodawał, wyciągnijmy go, bo jest to dla nich bardzo ważne. Nasi amerykańscy sojusznicy dotrzymują słowa, tak mówi prezydent przebywający w Dubrowniku. Karol Nawrocki powiedział, że działania zmierzające do uwolnienia opozycjonisty były skomplikowane. Osobiście zabiegałem o Andrzeja Poczobuta, Cieszę się, że już jest w pospolitej. Poczekajmy na oficjalne raporty. To jest bardzo skomplikowana materia, jak Państwo wiecie. Ona odbywa się na wielu mechanizmach. Zachowywaliśmy pewien blok na informacje w związku z tym, że do samego końca w tak wrażliwej sprawie trzeba pozostać odpowiedzialny. Marszałk inni Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska jest przekonana, że Andrzej Poczobut nadal będzie walczył o demokratyczne wartości. Bo on jest symbolem człowieka, dla którego wartości mają wielkie znaczenie i przez te pięć lat w przez całe swoje życie pokazywał, że prawda, uczciwość, wolność mediów, mówienie prawdy ma wielkie znaczenie. A w dzisiejszych czasach, kiedy te wartości odchodzą na plan dalszy, to tym bardziej jest symboliczna postać. Andrzeja Poczobuta po przekroczeniu granicy przywitał premier Donald Tusk. Polak urodzony na Białorusi jest w drodze do Warszawy. Za chwilę w naszej popołudniowej audycji naszym gościem będzie szefowa Związku Polaków na Białorusi Anżelika Borysa. W Pulsie Trójki o 17.30 porozmawiamy z byłym ambasadorem Białorusi w Polsce Pawłem Łatuszko. Jest porozumienie Polski z Komisją Europejską w sprawie ostatecznego kształtu umowy pożyczkowej z funduszu na dozbrajanie sejf, ustaliła nasza korespondentka Beata Płomecka. W ostatnich dniach trwało szlifowanie tekstu prawnego umowy. Teraz wszystko już ma się potoczyć szybko. Komisja Europejska zatwierdzi dokument w procedurze pisemnej i potem podpisanie umowy, co ma nastąpić na początku maja, a po podpisaniu Komisja będzie mogła przerać Polsce zaliczkę 6,5 miliarda euro. Z całego funduszu opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać prawie jedną trzecią i chce sfinansować ponad 130 projektów. To między innymi tarcza wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, amunicja wielokalibrowa czy przeciwlotnicze zestawy rakietowe i haubice. Te pożyczki są bardzo tanie na preferencyjnych warunkach. Spłata zacznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 roku. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Od soboty zmiany w strefie płatnego parkowania w Ciechocinku za postój w centrum trzeba będzie zapłacić także w soboty i niedzielę. Nasi mieszkańcy zwracali też na to uwagę, że to są opłaty tylko dla nich, bo najwięcej turystów jest w sobotę i w niedzielę. Został wprowadzony zapis, że w uzdrowiskach można wprowadzać śródmiejskie strefy parkowania, no i dlatego ta strefa parkowania pojawiła się w Ciechocinku. Ona już była, tylko okres obowiązywania się wydłużył o sobotę i niedzielę. Mówi burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz, z weekendowych opłat za parkowanie będą zwolnione osoby, które mają ciechocińską kartę mieszkańca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Sport w trójce o 16.05, Darek Urbanowicz. Dzień dobry. Czy to najbardziej wyczekiwany mecz roku? Nie jest to pytanie konkursowe bynajmniej. We Francji tak właśnie określa się dzisiejszy półfinał Ligi Mistrzów UEFA, w którym zagrają Paris Saint-Germain i Bayern Monachium. Francuskie media piszą o złotym półfinale albo o przedwczesnym finale.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 że jego powstrzymanie może okazać się dla PSG misją niemożliwą. Stefan Folzer, Polskie Radio. Mecz na Park de Princes o 21. Jutro o tej samej porze. W drugim półfinale zagrają Atletico Madryt i Arsenal Londyn. Maciej Skorża za porozumieniem stron rozstał się z Urała Red Diamond. polski szkoleniowiec doprowadził japoński klub do zwycięstwa w Azjatyckiej Lidze Mistrzów w 2022 roku. Ostatnimi czasy jednak zespół nie może wydobyć się z kryzysu. Nie wygrał meczu od dwóch miesięcy jak zwykle w takich sytuacjach poświęcono trenera. Lada chwila na kort w Kaliari powinien wyjść Hubert Hurkacz. Polski tenisista próbuje odszukać formę na turnieju rangi Challenger, a na początek zagra z Amerykaninem Zacharym Sfajdą. W serwisie sportowym za godzinę opowiem o rozpoczynających się dziś w Londynie drużynowych mistrzostwach świata w tenisie stołowym. Polki na początek zagrają z Koreą Północną, to o 18, a o 20.30 nasi pingmongiści zetrą się z reprezentacją Tahiti. W nocy na północnym wschodzie i wschodzie pojawią się lokalnie słabe, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem albo śniegu. Temperatura ma wynieść od minus 3 do 1, chłodniej lokalnie w Kotlinach Karpackich i na północy około minus 5 stopni, a jutro od 7 do 15, najcieplej na krańcach zachodnich. Zapraszamy do reklamy.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 Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Andrzej Poczobut jest na wolności. Dzień dobry. 9 już prawie minut po godzinie 16. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak. Realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwa Jacek Frenzel. Zapraszamy do Trójki. Chociaż Andrzej Poczobut jest na wolności, to reżim Łukaszenki nie upadł, ale przeciwstawiający się mu całe życie niezłomny dziennikarz nie siedzi już w ciężkim więzieniu. Po tysiąc... 860 dniach w więzieniu o zaostrzonym rygorze nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności Andrzej Poczobut jest w Polsce cały i zdrowy. Zamówił oczywiście Minister Spraw Zagranicznych Polski. Dziś w audycji popołudniowej porozmawiamy o historycznym uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Będziemy o tym przypominać i przyglądać się tej sprawie z różnych perspektyw. Działacz Związku Polaków na Białorusi był więziony przez ostatnie lata za informowanie świata o tym, co dzieje się w autorytarnym reżimie Łukaszenki. Pierwsze zdjęcia Andrzeja Poczobuta po przekroczeniu polskiej granicy udostępnili premier, a także wicenaczelny Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński. Andrzej Poczobut nie przypomina na nich siebie sprzed lat. Znacznie schudł, głowę ma ogoloną na łyso, wyraźnie widać, że blata spędzone w białoruskim łagrze mocno odbiły się na jego zdrowiu. Ale na zdjęciach widać też jeszcze uśmiech na jego twarzy. Wymianę więźniów zaangażowanych było siedem państw, Rosja i Białoruś oczywiście, ale również Kazachstan, Rumunia, Mołdawia, Polska i Stany Zjednoczone, które w rozmowach z Aleksandrem Łukaszenką reprezentował specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Białorusi, John Cole. Przypomnijmy jego słowa. Wasz prezydent, prezydent Polski, współpracował z prezydentem Trumpem, aby to osiągnąć. Te działania wymagały złożonych negocjacji, uczestniczyły w tym różne kraje, ale udało się. Wszystko, co Państwo muszą wiedzieć Andrzeju Poczobucie i sytuacji w Białorusi, w dzisiejszej audycji popołudniowej w Trójce. Teraz się cieszymy. Andrzej Poczobut jest na wolności. To może jeszcze raz powtórzę. Andrzej Poczobut na wolności. 10 minut po 16. Andrzej Poczobut jest na wolności. Przypominamy jego historię w programie trzecim Polskiego Radia. Został zatrzymany nie pierwszy raz w marcu 2021 roku. To były represje po rewolucji, która wydawało się, że może zmienić białoruski reżim. Wybuchła, gdy władze sfałszowały wyniki wyborów prezydenckich. Białorusini wyszli wówczas na ulicę. Poczobut relacjonował protesty, relacjonował spadające na uczestników tych protestów represje, które stawały się coraz surowsze. W końcu sam padł ich ofiarą. O tym Kuba Witkowski. Jest solą w oku Aleksandra Łukaszenki. U nas jest grażdy naszej strony, grażdanie Białorusi. Nie dziwi więc fakt, że na poczobuta szukano po prostu haków i byle powodów na to, by go posadzić w więzieniu. Białoruskie władze zarzuciły mu więc podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu oraz wzywanie do działań na szkodę Białorusi. W procesie, który rozpoczął się w styczniu 2023 roku, już w lutym został skazany przez Sąd w Grodnie na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Niestety bardzo surowy wyrok 8 lat. Mówił wówczas w polskim radiu Białystok Marek Zaniewski, wiceprezes Związku Polaków na Białorusi. Wszyscy my je, przeżywamy, jesteśmy z Andrzejem. On jest naszym bohaterem i będziemy go podtrzymywać tyle czasu, ile to będzie. Poczebuta po osadzono w kolonii karnej, w łagrze w Nowopołocku, na północy Białorusi. Jeżeli człowiek w kamizelce prasa pojawi się na demonstracji, on w ciągu kilku minut jest aresztowany. Chodzi władzom o to, żeby informacje o tym, co się dzieje na Białorusi, nie przedostawały się do świata i do internetu. Tak mówił krótko przed uwięzieniem pod koniec 2020 roku, ale zanim tak się stało, dziennikarz przez wiele lat był represjonowany. Wszystko dlatego, że był aktywnym członkiem Związku Polaków na Białorusi, niezależnej od reżimu organizacji. To po raz pierwszy jest oficjalnie wspomniany artykuł karny. Nigdy wcześniej władze białoruskie nie traktowały Związku Polaków jako nielegalnej organizacji. Andrzej Poczobut przez lata był korespondentem Gazety Wyborczej. Współpracował też z innymi polskimi mediami, w tym TVP Polonia. Jest laureatem wielu wyróżnień. W konkursie Miesięcznika Press dwukrotnie otrzymywał tytuł Dziennikarza Roku. W 2023 został uhonorowany medalem 75-lecia misji Jana Karskiego. Rok później został honorowym obywatelem Warszawy. Przyznano mu też nagrodę imienia Teresy Torańskiej tygodnika Newsweek. Pod koniec ubiegłego roku dostał jeszcze jedną nagrodę. It is my that the 2025 Saharoff Prize for Freedom of Thought has been awarded to Andrei Pochobot from Belarus. Bartosz Wieliński, publicysta, politolog, dziennikarz Gazety Wyborczej i działacz na rzecz uwolnienia Poczobuta, jeszcze miesiąc temu w piątą rocznicę jego uwięzienia, jedynie marzył o spotkaniu i rozmowach. Będzie musiał nam to po prostu opowiedzieć, tak, jak to się stało, że, że on zdecydował się walczyć. Mimo, że miał możliwości pisania prośby o łaskę, jakiegoś dogadywania się z tym reżimem, no mógł pójść na współpracę, Miał Andrzej się na to nie zdecydował I, i ciągle mogę sobie tylko wyobrażać dlaczego, że, że, że jest romantyczny. Że że wierzy w te stare polskie powstańcze ideały, że widzi siebie jako, bardziej jako powstańca styczniowego czy żołnierza podziemia niepodległościowego na rodzieńszczyźnie niż współczesnego Polaka, który troszkę obrasta sadełkiem i dla którego wolność jest jak woda w kranie i zawsze będzie. A dziś? Dziś media obiegło zdjęcie, na którym obaj panowie jadą razem do Warszawy. Na stronie Gazety Wyborczej przed niecałą godziną pojawił się też tekst Bartosza Wielińskiego, Czytam początek. Pisze ten tekst z leśnej drogi. Mikrobus wiezie Andrzeja Poczobuta do Warszawy. Właśnie rozmawia przez telefon z żoną i córką. Prosi, by zadzwoniły do rodziców, że go wypuszczono. Korespondencja z Białowieży. Oni już wiedzą. Mówi oksana Poczobut. To słowa Bartosza Wielińskiego, zapisane na stronie Gazety Wyborczej. My o Andrzeju Poczobucie porozmawiamy dzisiaj w ciągu najbliższych godzin audycji popołudniowej. Naszych słów I znów modlimy się o reszty, fabule śnionych, kiepskich snów Eon, Majklesz, piosenka dnia w Trójce, 22 minuty po godzinie 16. A my w polskim radiu w Trójce dzisiaj rozmawiamy o Andrzeju Poczobucie, który jest na wolności, został wymieniony. To była wymiana pięciu na pięciu w tej polskiej hmm, operacji wziął udział też, właściwie wymieniana była osoba, na którą wymieniono został Andrzej Poczobut. To był archeolog, szpieg rosyjski. Wysoka cena, wydaje się, została w, tym, e, w tej całej wymianie e, osiągnięta. My łączymy się teraz z Maciejem Jastrzębskim, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Moskwie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dziś cieszymy się, że Andrzej Poczobut jest na wolności. Został wymieniony na tego wspomnianego przeze mnie przed chwilą rosyjskiego szpiega, archeologa, który miał wcześniej, według wcześniejszych informacji, zostać wydalony na Ukrainę, żeby tam być osądzony. To jest korzystna wymiana dla Rosji, dla Łukaszenki. Jak należy na to patrzeć? Przez trzy lata, kiedy byłem korespondentem w Mińsku na, na Białorusi, mogłem zaobserwować, że reżim Aleksandra Łukaszenki w wielu kwestiach tylko w takiej werbalnej formie stara się być niezależny. Natomiast jeżeli chodzi o strategiczne decyzje, to niestety dla Łukaszenki on nie musi konsultować z Moskwą albo w wielu sprawach wykonywać może nie, nie tyle polecenia, co takie stanowcze prośby płynące z Kremla i kto wie, czy w tej sytuacji też tak nie było. Jak wyglądał cały ten proces nie wiemy. Może ktoś kiedyś z tych, którzy uczestniczyli w organizowaniu porozumień z Łukaszenką i prowadzili negocjacje, bo to i Polacy i Amerykanie i jeszcze dyplomaci i specjaliści z różnych innych krajów, bo jak wiemy, chociażby z wypowiedzi wicepremiera Sikorskiego około siedmiu krajów było zaangażowanych w cały ten proces uwalniania więźniów politycznych. Napiszą książkę i wtedy będziemy mieli jasność. Natomiast jeżeli pytasz mnie o wysoką cenę. Tak, dla Putina byłaby to wysoka cena wtedy, kiedy ten archeolog trafiłby na Ukrainę i tam stanął przed sądem, bo byłby to cios wizerunkowy dla Putina i jego hasła. My swoich nie zostawiamy, choć wszyscy wiedzą, że on tych swoich zawsze i wszędzie zostawia, ale w ostatnim czasie stara się przynajmniej zadbać o to, by jego wysłannicy od mordowania za granicą albo od szpiegowania za za granicą albo jeszcze inne osoby o których jest głośno w Rosji czy to za sprawą mediów państwowych czy chociażby mediów tych internetowych nie trafiali do więzienia jeżeli już trafią to gromadzi sobie różnych obcokrajowców po to żeby móc ich wymienić. Tutaj akurat nie miał być może Putin nikogo w więzieniu kto byłby w tej stawce na, na tyle wysoko postawiony, żeby można było prowadzić negocjacje w oparciu o tę osobę, więc sięgnął po Polaka, którym interesują się wszystkie kraje na świecie, międzynarodowe organizacje, jego koledzy z Gazety Wyborczej, Związek Polaków na Białorusi a przede wszystkim władze polskie i obywatele polscy, czyli po Andrzeja Poczobuta. Dla Andrzeja było to, no można powiedzieć, takie krótkotrwałe, ale szczęśliwym zakończeniem okno możliwości i przez to okno no Andrzej uciekł spod skrzydeł reżimu, choć jak wiemy, będzie chciał pewnie wrócić na Białoruś, bo on zawsze deklarował, że chce być Polakiem, owszem, ale prowadzić całą swoją działalność związaną z szerzeniem zasad demokracji, wolności słowa, wolności zgromadzeń i dziennikarską robotę wykonywać w swoim kraju, w swojej ojczyźnie, bo jego ojczyzną jest Białoruś. On się tam urodził, kocha Grodno i tak to w jego przypadku Zawsze było deklarowane. Oprócz... Tutaj Władimir Putin no, na, na tym zyskał, bo przy spadających rankingach związanych z prowadzoną przeciwko Ukrainie agresją, przy niszczeniu przez ukraińskie drony całego tego systemu gospodarczego Federacji Rosyjskiej, Rosjanie odsuwają się od Putina i jeszcze jeden cios byłby dla niego do, dość dotkliwy. W negocjacjach oprócz Andrzeja Poczobuta do Polski wrócili zakonnik Grzegorz Gawał, a także obywatel Białorusi, który współpracował z polskimi służbami. O tym poinformował premier Donald Tusk. Dodatkowo Białoruś uwolniła dwóch Mołdawian. To jest tak, że ci więźniowie polityczni to jest właściwie tak naprawdę główny powód ich przetrzymywania to jest właśnie na taki handel, na wymianę, gdyby zachodnim państwom udało się zatrzymać jakiegoś z rosyjskich szpiegów ouf na no, wewnętrzne potrzeby jest to pokazywanie jaki ja jestem surowy i sprawiedliwy, bo każdego kto działa przeciwko naszemu państwu zaraz złapiemy i wsadzimy do więzienia i odpokutuje za swoje. To jest jakby propagandowo na potrzeby społeczeństwa białoruskiego. Natomiast na potrzeby Łukaszenki tak i podkreśla to białoruska opozycja i podkreślają to politolodzy niezależni, którzy obserwują cały ten proces od ponad roku wymiany e, więźniów politycznych, uwalniania więźniów politycznych przez reżim Łukaszenki, że to jest po prostu handlowanie ludźmi. Najsmutniejsze w tym jest to, że Łukaszenko wypuszcza na przykład 200 więźniów politycznych, a zatrzymuje dwa razy tyle. Tylko, że jak ostatnio rozmawiałem chociażby z Swietlaną Cichanowską, ona zwróciła uwagę na to, że ci ludzie, którzy teraz są zamykani w więzieniach łukaszenkowskich, są tak zastraszani, zastraszane są ich rodziny i są szantażowani, że oni nie zgłaszają poprzez swoich krewnych informacji o tym, że są więźniami politycznymi do międzynarodowych organizacji broniących praw człowieka, bo się po prostu boją. Więc Łukaszenko w tych statystykach takich oficjalnych wygląda dość korzystnie, bo tu uwolnił grupę 50, tu stu, tu dwustu więźniów politycznych i wszyscy zaczynają mówić, że tam z tysiąca pięciu czy dwóch tysięcy więźniów politycznych zrobiło się tysiąc więźniów politycznych, więc jak ten proces będzie tak postępował, to może do końca roku wszyscy zostaną wypuszczeni. Nie, to nieprawda. Według szacunków Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna w tej chwili na Białorusi możemy mówić, że jest około 9100 więźniów politycznych, a nie ponad 1000. Maciej Ostrzemski, dziękujemy za te relacje Do sprawy Andrzeja Poczobuta, który jest już na wolności. Będziemy oczywiście w dzisiejszej audycji popołudniowej wracać. Zapraszamy do reklamy.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 Kupujesz co chcesz i jesteś 150 zł do przodu. Taka okazja tylko do soboty 2 maja. Zapraszamy na La Majówkę w Leroy Merlin. Regulamin w sklepach na leroymerleu.pl Żegnamy reklamy. Jest 16.31. Skrót serwisu trójki Krzysztof Zeblewski. Oprócz Andrzeja Poczobuta do Polski wrócili zakonnik Grzegorz Gaweł, a także Białorusin, który współpracował z polskimi służbami poinformował premier Donald Tusk. Dodatkowo Białoruś uwolniła dwóch Mołdawian. Polska przekazała Mińskowi pięć osób. W uwolnienie Andrzeja Poczobuta zaangażowana była cała administracja państwowa, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Cała administracja Polski od bardzo wielu miesięcy czy pewnie lat była zaangażowana w ten. Proces. I kluczową rolę zawsze odgrywają tutaj służby. Andrzej Poczobut przez 5 lat przebywał w białoruskim więzieniu. Negocjacje w sprawie jego uwolnienia rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Jeśli władze w Mińsku uwolnią kolejnych więźniów, zniesiono mogą być niektóre sankcje nałożone na Białoruś. Przekazał specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Białoruś, John Cowell. Dodał, że kolejni więźniowie mogą opuścić białoruskie więzienia już w maju. Ujemne temperatury w nocy w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed przymrozkami dla wszystkich 16 województw. Temperatura przy gruncie może spaść do minus 8 stopni. Alerty obowiązują od 22 do 7 rano jutro. Nie żyje Marek Lipiński, dziennikarz i radiowiec. Miał 84 lata. Przez wiele lat związany był z Polskim Radiem. Wykładał także w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych imienia Jerzego Giedroycia w Warszawie. Prywatnie Lipiński był mężem dziennikarki radiowej Marii Szabłowskiej. Pełny serwis Trójki o 17.00. Ekonomia w trójce, Marek klapa. Na początek przegląd cen paliw na jutro niestety będzie drożej benzyna 95 może kosztować do 6 ,23 zł 23 groszy za literę, czyli o 2 grosze więcej niż dziś. Benzyna 98 zdrożeje o 1 grosz do 6 ,73 zł 73 groszy. Największa zmiana dotyczy diesla, wzrost o 10 groszy do 7 ,22 zł 22 groszy za liter. Projekt ustawy o rynku kryptowalut autorstwa Polski 2050 może doprowadzić do zakończenia sporu między rządem a prezydentem. Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował rządową propozycję, wskazując na zbyt restrykcyjne kary za uchybienia dla firm z rynku kryptowalut oraz nadmierne uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego. Do Sejmu trafił projekt, który jest dość zbieżny z projektem rządowym, ale odpowiada na zastrzeżenia prezydenta. Tak powiedział Polskiemu Radiu poseł Polski 2050 Adam Gomoła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 Majówka tuż tuż, a my zaglądamy w cenniki i nasze portfele. Niestety będzie drożej niż rok temu. Wzrost niektórych kosztów związanych z majówką jest spektakularny, mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Podpałka do grilla zdrożała aż o 53%, kiełbasa o 35%, karkówka o 11%. Zdrożały też paliwa. Według Jarosława Sadowskiego w najmniejszym stopniu podwyżki uderzą w tych, którzy spędzą majówkę w kraju.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 I za granicę Zjednoczone Emiraty Arabskie występują z organizacji producentów ropy naftowej OPEC i OPEC+. Poinformował o tym minister do spraw energii Emiratów Swahil Mohamed Al-Mazurei, wyjaśniając, że ta decyzja da krajowi większą elastyczność i uwolni go od zobowiązań względem tej organizacji. Minister przyznał, że decyzja ta nie była konsultowana z innymi krajami, w tym z Arabią Saudyjską. Wyraził też opinię, że wystąpienie Emiratów z obu organizacji nie będzie miało większego wpływu na rynek. Gropy naftowej OPEC zrzesza między innymi takie kraje jak Arabia Saudyjska, Iran, Irak i Kuwait. W tej chwili ropa Brent kosztuje ponad 104 dolary za baryłkę. Znamy ceny ropy, teraz spójrzmy na kursy walut. Euro wyceniany jest na 4 ,25 zł 25 groszy, a za 1 dolara musimy zapłacić 3 zł i 63 grosze. Chłodno będzie w nocy, od minus 3 do 1 na plusie, no chyba, że góry i doliny też weźmiemy pod uwagę, to tam nawet minus 5 może być. Jutro w ciągu dnia od 7 do 15 może padać deszcz lub deszcz ze śniegiem, przede wszystkim na północy i we wschodniej połowie kraju. 24, niecałe 24 minuty do 17:00. To Sting i Rushing Water. To trójka i audycja popołudniowa. How many times have I That wakes me from my slumber? How will I ever get to sleep again, counting sheep in a numbers? How many times have I with you me from the river. When will I ever get to rest again, wondering if I can deliver? This is the sound. In the belly of a whale. How many times must he succeed? How many times must he fail? the sound of rushing water. couch Hit me with a hammer and I'll say ouch. What we have here is so easy to solve. Just takes a firm purpose and some resolve. water 20 minut do godziny 17. Tu trójka. Andrzej Poczobut jest na wolności. Za każdym razem, gdy białoruskie władze informowały o zwolnieniu kolejnej grupy więźniów, mieliśmy nadzieję, że wśród nich będzie to nazwisko, że będzie ten niezłomny polski dziennikarz Andrzej Poczobut. Nie zwątpili nigdy w to, że za którymś razem się uda ludzie ze społeczności białoruskiej w Białymstoku co miesiąc wychodzili na ulicę z hasłem uwięziony za polskość. Byli tam również w ostatnią sobotę. Ludzie domagali się w ten sposób uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Co czują dzisiaj, gdy odzyskał wolność? Z organizatorem protestów, wiceprezesem Związku Polaków na Białorusi, Markiem Zaniewskim rozmawiał Paweł Turski tak po ludzku. Co pan teraz czuje? To nas wszystkich bardzo cieszy. Nas, kolegów Andrzeja, Polaków na Białorusi, przede wszystkim oczywiście rodziny, długo oczekiwany moment. Pan chyba nigdy nie zwątpił, jeżeli pan co miesiąc był na... Ulicach Białego Stoku. Oczywiście, że my zawsze mieliśmy taką nadzieję, zawsze wierzyliśmy, bo prawda musi zwyciężyć i prawda zawsze zwycięża, także dziękujemy Bogu, że wyczekaliśmy i wkrótce będziemy mogli zobaczyć Andrzeja. Dlaczego warto było walczyć? Warto było wychodzić co miesiąc mimo deszczu i upałów, żeby Państwo nigdy nie zwątpili. Co takiego w sobie ma Pan Andrzej Poczobut? Andrzej dla nas wszystkich jest przykładem, przykładem postawy tego, jak trzeba trzymać się swoich poglądów, nie zważając na wszystko. No i chcę podkreślić, że naprawdę zawsze warto walczyć, zawsze warto mówić o represjach, o tym, co się złego dzieje teraz na Białorusi. Obejrzałem zdjęcia z kilkunastu ostatnich protestów. Państwa na ulicach Białegostoku była dosłownie garstka. Skąd państwo mieli siłę, by walczyć o wolność dla Andrzeja Poczubuta? Na naszych akcjach Solidarności czasami było więcej ludzi, czasami mniej. Jedno można powiedzieć dokładnie, że ludzie nigdy nie zwątpili, nie zwątpili w prawdę, w to, że prawda zwycięży, że Andrzej wyjdzie na wolność, że też inni więźniowie politycznie na Białorusi będą wychodzili. Także to jest gest Solidarności i wielki wkład ludzi. I za to im dziękuję, za to wirtwanie, za tą walkę. Może niektórzy pomyślą, że to... Bardzo mało daje, ale dla tych ludzi, co chodzili na akcje, co protestowali, to bardzo dużo znaczy, bo tylko to tutaj na emigracji można zrobić, po prostu w taki sposób wykazać swoją solidarność. Andrzej Pouczobut jest na wolności, się wszyscy z tego cieszymy, ale jeszcze wiele rzeczy jest tak naprawdę do zrobienia. Na dzień dzisiejszy jest wielka radość, że Andrzej jest na wolności, ale oczywiście to nie zmienia sytuacji na Białorusi. w więzieniach zostaje bardzo dużo ludzi. Też bardzo dużo ludzi jest imigracji tutaj w Polsce, na Litwie. Ludzie, którzy za swoją postawę nie mogą teraz wrócić do swoich domów. Także sytuacja nie jest łatwa i jest o czym mówić, o co walczyć. Także dzisiaj mamy wielką radość, ale też problemy bardzo dużo zostają. To o co teraz państwo będą walczyć może te protesty będą kontynuowane, tylko że już nie o wolność Andrzeja Poczobuta, nie to będzie na sloganie. Nadal będziemy mówić o sytuacji na Białorusi, mówić o więźniach politycznych i nadal ubiegać się o ich uwolnienie. Cieszymy się z uwolnienia Andrzeja przede wszystkim, bo to jest nasz kolega, nasz przyjaciel, ale też pamiętamy o tym, że dużo zostaje osób w niewoli na Białorusi. Z wiceprezesem Związku Polaków na Białorusi Markiem Zaniewskim rozmawiał Paweł Turski. A w Trójce, w Pulsie Trójki o 17.30 Andrzeju Poczobucie, Polakach na Białorusi i reżimie za naszą wschodnią granicą Agnieszka Laskowska porozmawia z Pawełem Łotuszką, byłym ambasadorem Białorusi w Polsce i Romanem Mimirskim z Gazety Wyborczej Gazety Andrzeja Poczobuta. zimno ciepło. Natalia Grosiak w trójce. 13 minut zostało do godziny 17. Wracamy do sprawy, którą wciąż żyje cała Polska. 282 miliony 741 778 76 groszy. To stan teraz wymieniany na stronie internetowej fundacji Cancer Fighters, która zbierała pieniądze razem z Gangiem i BDS-em. No i zebrała tę astronomiczną kwotę. Co teraz się z nią wydarzy? To wszystko sprawdzała Monika Gosławska. Jedni golą głowy na znak Solidarności z chorymi na raka. Przy okazji prowadzą zbiórkę pieniędzy, tak jak strażacy z Sulejowa. Podczas transmisji na żywo wgoliliśmy głowy i prowadziliśmy zbiórkę. Naczelnik OSP Sulejów Piotr Ryszka. W zaledwie 20 minut udało się zebrać 1500 zł na rzecz fundacji. Inni próbują swoich sił w piosence Ciągle tutaj jestem. Wykonali ją wspólnie Majamecan i BDOS. Od niej zbiórka się zaczęła. I tak to działa. Grosz do grosza. Wszystko po to, by pieniędzy było jeszcze więcej. Taki był początek. Chwilę później już było tak. Tak o tej wyjątkowej akcji mówił Piotr łatwo gang. Piękne jest to naprawdę. Uważam, że zjednoczyliśmy się jako Polacy dla dzieciaków. Ja wpłaciłem 200 zł. Ja nie miałem kasy na karcie, ale mama spłaciła 50 zł. Żaden grosz ze zbiórki nie może zostać zmarnowany, mówi Piotr Zawacki z Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii. Dla tych ludzi ta akcja była niezwykle ważna. Pokazała, że jesteśmy razem i nie jest człowiek samotny. Jest w jednej drużynie. Ta drużyna okazała się być niezwykła, z fantastycznymi ludźmi, którzy... Do tego się przyłączyli. Wydatkowanie zebranych pieniędzy ma być transparentne. Przy fundacji będzie działać specjalna rada. W jej skład między innymi wejdzie Pan Piotr. Decyzje powinny być bardzo racjonalne, niezwykle transparentne. Musi być jednoznacznie wykazane po naszej stronie, że zrobiliśmy to w sposób niezwykle umiejętny, rozsądny i że każdy, kto wpłacił jakiekolwiek środki, ma poczucie właściwego wydatkowania. Swoich pieniędzy. Odpowiedzialność ogromna, dodaje Piotr Zawacki. Tak naprawdę jesteśmy na początku drogi. Jeżeli chodzi o dzieci, większość terapii jest finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pojedyncze przypadki, choroby rzadkie wymagają innych terapii, które mogą być dostępne poza Polską. Ja dziękuję całej fundacji i w ogóle wszystkim, którzy mnie wspierali i wspierają każdego innego, który musi z tym walczyć. I w ogóle dziękuję wszystkim za każdą wpłatę, którą tu wpłacacie. Jesteście naprawdę kochani, wielcy, wybitni. Społeczeństwo pokazało, że choroby onkologiczne są dla nich ważne. Mam nadzieję, że to będzie też impuls do, do tego, że spojrzeli na swoje zdrowie żebyśmy bez oporów korzystali z zaproszeń związanych z badaniami przesiewowymi, bo tak naprawdę 50% jest w naszych rękach, czy zachorujemy wyrok, na tę chorobę, czy też nie. Rak to nie wyrok! Rak to nie wyrok! Napamiętajcie to! Rak to nie wyrok! Dziewięć minut zostało do godziny 17. Dla państwa numer w sprawie każdej dwie dwójki, siedem trójek. Jacek Frenzel przy słuchawce czeka na połączenie od państwa. Dwie dwójki, siedem trójek. drove back from the west with our new religion there. one way tickets in heart and in hand. Said fuck anything in my way, this is forever now. And then just like that, everything changed. Cut off the lights. The That's the thing about loving your shadow. Years from there, I left the house, saw her standing Sześć I pół minuty do godziny siedemnastej Za nami Reven grupy Bleachers program trzeci, w którym po godzinie 17 zajmiemy się między innymi pewnym meteorytem, który spadł w Polsce, ale wcześniej dało się wyśledzić jego ślad na niebie, a potem znaleźć tę skałę. I wcale nie zajęło to tak dużo czasu i to wszystko udało się Polakom i to jest wyjątkowe w historii meteorytów wydarzenie. Papa, why do you play the same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 Rebel So dance your own dance And never forget, forget. Noobly H&M I heard my father say Every generation has its way I need to disobey Noobly H&M It's in your destiny I need to disagree When rules get in the way Mama, why do you dance to the same old song? Why do you sing only harmony? Cause down on the street, something's going on.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 the same. Every generation has its way. A need to disobey. Newly H.M.D. It's in your destiny. A need to disagree. But rules get in the way. Nublie H.M.D. It's all the same. One of these days you say that Love will be the cure I'm not so sure Nubli H&M I heard my father say Every generation has this way I need to disobey Nubli H&M Death.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 We wtorek w Kauflandzie nowa, nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Kart Extra. We wtorek marchew złoty 99 za kg z Kauflandcart Extra. Tak, marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.